Ewangelia Świętego Jana, rozdział trzynasty A przed świętem Wielkanocnym, wiedząc Jezus, iż przyszła godzina Jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoje, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował je. A gdy była wieczerza, a diabeł już był, wrzucił w serce Judasza, syna Szymonowego i Szkaryjoty, aby go wydał. Wiedząc Jezus, iż wszystko Ojciec podał do rąk Jego, a iż od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do miednicy i począł nogi umywać uczniom i ucierać prześcieradłem, którym był przepasany. Tedy przyszedł do Szymona Piotra, a on mu rzekł, Panie. I tyż mnie masz nogi umywać? Odpowiedział Jezus i rzekł mu. Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzekł mu Piotr. Nie będziesz ty nóg moich umywał na wieki. Odpowiedział mu Jezus. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. Wtedy mu rzekł Szymon Piotr. Panie! Nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Rzekł mu Jezus, kto ci jest umyty, nie potrzebuje jedno, aby nogi umył, bo czysty jest wszystek. I wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Albowiem wiedział, który go wydać miał, dlategoż rzekł, nie wszyscyście czystymi. Gdy tedy umył nogi ich i wziął szaty swoje, Usiadłszy za się za stół, rzekł im, wiecież, com wam uczynił? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, a dobrze mówicie, bo mdzie jest nim. Ponieważem ja tedy umył nogi wasze, pan i nauczyciel, i wyście powinni jedni drugim nogi umywać. Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja uczynił i wy czynili. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie jest sługa większy nad pana swego, ani poseł jest większy nad onego, który go posłał. Jeślić to wiecie, błogosławieni jesteście, jeśli to uczynicie. Nie o wszystkich ci was mówię, jać wiem, którem obrał, ale żeby się wypełniło pismo, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie pięte swoje. Teraz ci wam powiadam, przedtem niż się to stanie, abyście gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jest. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego bym posłał, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, onego przyjmuje, który mnie posłał. To rzekłszy Jezus, zasmucił się w duchu i oświadczył, a rzekł. Zaprawdę, powiadam Wam, że jeden z Was wyda mnie. Wtedy uczniowie poglądali po sobie, wątpiąc, o kim by to mówił. A był jeden z uczniów jego, który się był położył na łonie Jezusowym, ten, którego miłował Jezus. Przetoż na tego skinął Szymon Piotr, aby się wypytał, który by to był, o którym mówił. A on, położywszy się na piersiach Jezusowych, Rzekł mu, panie, któryż to jest? Odpowiedział Jezus, ten jest, któremu ja omoczywszy sztuczkę chleba podam. A omoczywszy sztuczkę chleba dał Judaszowi, synowi Szymona i Szkariotowi. A zaraz po onej sztuczce chleba wstąpił weń szatan. Tedy mu rzekł Jezus, co czynisz, czyń rychło. A tego nie rozumiał żaden z współsiedzących, na co mu to rzekł. Albowiem niektórzy mniemali, gdyż Judasz miał mieszek, iż mu rzekł Jezus, nakup czego nam potrzeba na święto, albo iżby co dał ubogim. Tedy on, wziąwszy one sztuczkę chleba, zarazem wyszedł, a noc była. A gdy wyszedł, rzekł Jezus. Teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy, a Bóg uwielbiony jest w nim. A ponieważ Bóg uwielbiony jest w nim, wtedy go też Bóg uwielbi sam w sobie i w nedrze uwielbi go. Synaczkowie, jeszcze maluczko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale ja, jaką rzeką Żydom, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Tak i wam teraz powiadam. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jaką i ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. Rzekł mu Szymon Piotr, panie, dokądże idziesz? Odpowiedział mu Jezus, dokąd ja idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz za mną. Wtedy mu rzekł Piotr, panie, czemuż teraz za tobą iść nie mogę? Dusze moje za cię położę. Odpowiedział mu Jezus, dusze twoje za mnie położysz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, nie zapieję kur aż się mnie po trzykroć zaprzesz.